Pięć minut temu wybiło południe. Piotr Balasz zapraszam na aktualności Jedynki. Na początek informacja dosłownie sprzed chwili agenci CBA weszli do resortu klimatu i środowiska, a chodzi o program Czyste Powietrze. Zażądali dokumentów za okres od czerwca 2021 roku, potwierdza rzecznik resortu. Do tej sprawy jeszcze w aktualnościach Jedynki wrócimy. Jeszcze w tym tygodniu będą gotowe umowy dotyczące unijnego programu Safe. Komisja Europejska kończy nad nimi pracę, potwierdza w rozmowie z Polskim Radiem pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Słopkowiec Czarnecka. Komisja Europejska przedstawi państwom członkowskim ostateczną treść tej umowy. Co ważne, umowa będzie taka sama dla wszystkich państw członkowskich. I myślę, że to też dobra odpowiedź dla tych, którzy nieprawdziwie mówili o tym, że w zależności od tego, jakie to państwo członkowskie to będzie miało inne warunki pożyczki, to nieprawda. Przypomnę, że w przypadku Polski chodzi o prawie 44 miliardy euro. Do sądu skierowany został akt oskarżenia w sprawie obecnego zastępcy szefa kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Adam Andruszkiewicz ma odpowiedzieć za fałszowanie podpisów poparcia dla kandydatów ruchu narodowego w wyborach do Sejmu Podlaskiego 12 lat temu, mówi prokurator Beata syk -Jankowska. Kierował podrobieniem przez inne osoby dokumentów w postaci list osób udzielających poparcia kandydatom zgłaszanym przez Komitet Wyborczy Ruch Narodowy, przetwarzając bezprawnie dane osobowe osób wymienionych na tych listach. Sam Andruszkiewicz przekonuje w internetowym wpisie, że akt oskarżenia został sklecony na prędce przez upolitycznioną prokuraturę i że traktuje to jako represje polityczne. W kolejnych dwóch miejscowościach eksperci Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczynają dziś poszukiwanie ofiar rzezi wołyńskiej. To Ostrówki i Wola Ostrowiecka, gdzie pod koniec sierpnia 1943 roku wymordowanych zostało ponad tysiąc mieszkających w tych wsiach Polaków, mówi rzecznik i Rafał Kościański. Te prace, które rozpoczynają się, polegają na tym, żeby wyznaczyć to miejsce, gdzie mogą znajdować się mogiły. Około 350, bo takiej grupy ofiar poszukujemy. Na podstawie prawa obowiązującego na Ukrainie najpierw prowadzi się prace poszukiwawcze, a później dopiero ekshumacyjne. Zgoda na poszukiwania w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej jest pierwszą wydaną IPN-owi przez władze Ukrainy. To są aktualności jedynki. A w nich protest geodetów przed resortem rozwoju i technologii krytykują zmiany w prawie, które mają pozwolić urzędnikom po godzinach wykonywać prace geodezyjne. Dla geodetów to oznacza ryzyko utraty pracy. Musiałem podjąć decyzję, że no niestety, ale działalności gospodarczej już nie będę prowadził. Obawiam się tego, że będę musiał zamknąć biuro, zwolnić ludzi i no niestety zająć się czymś innym. Geodeci przekazali resortowi petycje, Mają nadzieję na uwzględnienie ich postulatów zanim rząd zajmie się projektem zmian. W Polsce licencje ma około 20 tysięcy geodetów. 20 milionów złotych kary dla spółki, która nielegalnie wywoziła luksusowe samochody do Rosji, mimo obowiązujących sankcji. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przyznają, że to jedna z największych tego typu spraw w Polsce. W latach 2022-2023 małopolska firma, prowadzona przez Białorusinów, przetransportowała do Rosji ponad 100 ekskluzywnych zachodnich aut za blisko 50 milionów złotych. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Tylko na południowym wschodzie możliwe dziś przelotne opady deszczu, tu więcej chmur, bo poza tym pogodnie i dość ciepło, bo na termometrach od 10 do 14 stopni nieco chłodniej tylko w rejonach podgórskich Karpat. Klimat Cieszymy się teraz dobrą lub bardzo dobrą jakością powietrza. Dostateczna jest w Olesnie i Kędzierzynie Koźlu, a w Krakowie i w Warszawie umiarkowana. Do 17 trwają zielone godziny. Warto skorzystać z nadwyżki prądu, a 60% energii produkują teraz źródła odnawialne. Jedynka. Polskie Radio 9 minut po godzinie 12 W samo południe Jeszcze czarniejsze chmury nad giełdą kryptowalut, zonda Krypto, z której coraz trudniej wypłacić pieniądze. Do prokuratury zgłaszają się kolejni pokrzywdzeni. A wysokość szkody ulega zmianie. Obecnie wynosi nie mniej niż 350 milionów złotych. Co z wojną na Bliskim Wschodzie? Rozejm między Stanami Zjednoczonymi a Iranem się kończy. W Pakistanie może dojść do negocjacji. Eksperci mówią, że Iran czuje się jednak przed nimi mocny. To jest sygnał pokazujący, zobaczcie co Amerykanie mogą zrobić. Nic. Kto kontroluje cieśninę? Będziemy też mówić o szczepieniach. Trwa bowiem Europejski Tydzień Szczepień. Coraz więcej osób rezygnuje jednak z tej prostej ochrony przed ciężkimi chorobami, których przebieg lub powikłania mogą być bardzo ciężkie i mogą doprowadzać do niepełnosprawności w najlepszym wypadku. A w najgorszym nawet do śmierci. Dlatego warto korzystać ze szczepień ochronnych i namawiamy do tego w magazynie w Samo Południe w programie pierwszym Polskiego Radia. Michał Strzałkowski. Zapraszam. I na początek wciąż nie milknące sportowe echa afery Zonda Krypto. Do prokuratury zgłaszają się kolejni poszkodowani, którzy nie mogą wypłacić swoich pieniędzy z tej giełdy kryptowalut. Ale problemy mają też polscy olimpijczycy, którzy od Zonda Krypto dostali nagrody za medale i olimpijskie sukcesy. Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim, który tę sprawę obserwuje. Witaj Mariuszu. Dzień dobry. I powiedz, co więcej wiemy o tej sprawie. No, prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie utraty środków osób, które inwestowały w tę giełdę kryptowalut. No ale trzeba przyznać, że wszystkie oczy zwrócone były wczoraj w późnym popołudnie na Polski Komitet Olimpijski, który od października ma umowę partnerską Zonda Krypto i ta firma jest nawet jego partnerem tytularnym. PKOL chwalił się też wysokimi nagrodami dla olimpijczyków, którzy uzyskali najlepsze wyniki w Mediolanie i Cortinie, Ale prezes PKOL Radosław Piesiewicz tłumaczył, że wobec PKO Zonda Krypto wywiązuje się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 nie uważał za stosowne, żeby spotkać się. Jak chodziło o zawirowania w Polskim Związku Narciarskim, to znalazł czas, by w trybie pilnym zaprosić mnie i Adama Małysza. Tu nie widział potrzeby, żeby się spotkać i przekazać ważne informacje.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 No właśnie, co teraz z nagrodami od Zonda Krypto dla Olimpijczyków? Łącznie mieli dostać oni ponad milion złotych. Wiemy też, że ich samych reakcji są różne. Część nie chce wypowiadać się do, w mediach. Być może jeszcze czekają na kroki ze strony Zonda Krypto, które umożliwiłyby im wypłatę tokenów w zwykłej walucie, ale też kolejni tacy jak na przykład łyżwiarz Damian Żurek mówią, że nic nie mogą w tej sprawie zrobić i niestety nie mogą sięgnąć realnie po te środki. Piotr Borys natomiast mówi o zagwarantowanym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 Wiemy, że rząd zapowiada trzecią już ustawę regulującą rynek kryptowalut. Przypomnę, że poprzednie dwie były zawetowane przez prezydenta. Na razie minister finansów Andrzej Domański nie chce mówić o szczegółach tej nowej. Mariusz Pieśniewski, bardzo serdecznie dziękujemy. Za chwilę trochę więcej o kryptowalutach i rynku kryptowalut porozmawiamy. Rozmowa dnia. Bo z nami dr Grzegorz Sobiecki, kierownik studiów Blockchain, Biznes, Prawo, Technologia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tak naprawdę budzi te największe wątpliwości i podejrzenia w sprawie zonda krypto? No ten, ta branża kryptowalut jest no, no niezbyt powszechnie zrozumiana, bo to jest zupełnie nowa technologia. Co, co tu zatem tak. budzi te wątpliwości? Sytuacja z tą giełdą jest bardzo złożona, więc ciężko to oceniać tak jednoznacznie i czarno na białym. Pierwsze wątpliwości zaczęły się w momencie, gdy użytkownicy, klienci giełdy mieli problemy z wypłatami swoich środków. Później pojawił się artykuł jednego z portali, który wskazywał na to, że no, widoczne w takim publicznym portfelu, w takim publicznym miejscu, gdzie każdy może sprawdzić, środki zawierające bitcoiny służące do wypłat no, zmniejszyły się drastycznie. Choć Samo firma tłumaczyła, było, że tak? problem jest mhm. techniczny, dlatego nie można wypłacić pieniędzy, bo jest jakiś kłopot z technologią, robimy to ręcznie i to długo trwa. A tu się okazuje, tak. że nagle tak. na tym publicznie mhm. dostępnym portfelu nie za bardzo są te pieniądze. Tylko, że... Tak, akurat sam, sam, sam ten portfel nie jest tutaj bardzo istotny, bo tych środków na portfel było relatywnie mało w stosunku do tego, o, czym, o, o jakich kwotach my w ogóle mówimy. Większy problem tak naprawdę był później ujawniony i na podstawie, przeanalizowany na podstawie dokumentów, które giełda sama składała do estońskiego urzędu, bo pamiętajmy, że jest to firma zarejestrowana w Estonii. Więc te analizy prawników z jednej z kancelarii no, pokazały, że nawet w tych dokumentach jest wiele yy, nietypowych zachowań, nietypowych działań, nietypowych informacji, które no, mogą sugerować, że ten problem zaczął się wcześniej i jest da, no, poważny. poważny no, dla polskiego klienta o tyle była to sytuacja, w której nas te wszystkie dokumenty są w języku estońskim. Yy, nie są składane, nie są publikowane po polsku więc no trudniej było nam, im się w ogóle zorientować w sytuacji. Z, zweryfikować, co dzieje. się dzieje tak naprawdę. Tak. No, tłumaczenie mhm. ze strony tej firmy jest takie, że pieniądze są, tylko są na takim nieogólnie dostępnym portfelu, bo mamy coś takiego jak portfele zimne i portfele gorące, takie, które są tak podpięte jest. do sieci, można w każdej chwili zobaczyć, jaka jest wartość, ile jest pieniędzy, co się z nimi dzieje. No i te mhm. chłodne, które są dla bezpieczeństwa od tej sieci od, odcięte, ale wtedy nie mamy kontroli nad tym, nie widzimy tak, tego. Nie w tym jest Problem. Problem polegał na tym, że pan prezes Kral no publicznie po, powiedział, że część tych środków na hotel, który on określał jako zimny, była przekazana przez poprzedniego prezesa zaginionego, który zaginął hotelu, i to lata, to lata temu, cztery dokładnie, doma, suszka ale pan prezes nie przekazał tak zwanych kluczy prywatnych, które umożliwiają korzystanie z tych środków. Czyli więc mamy pieniądze, facto, powiedzmy tak mówiąc prościej, w jakimś sejfie, tylko nie mamy do niego klucza i nie wiemy, gdzie jest. Tak i ten sejf jest zabezpieczony kryptograficznie, więc tak jak fizyczny sejf można jeszcze próbować jakoś fizycznie stosować, tak jak tego kryptograficznego sejfu, no w zasadzie w praktyce to jest nie do... Nie do, do otrzymania, czy, nie, czy do, nie, nie do Wątpliwości więc są bardzo, bardzo duże. No niektórzy mówią mhm. i pytają wprost, czy to aby nie był przypadek piramidy finansowej. No My znamy takie przypadki, ludzie wpłacają pieniądze, potem one z tego biznesu mhm. znikają, nie można ich podjąć. No ale to są na razie tylko pytania o to oczywiście, to śledztwo Ten musi problem, wyjaśnić wszystko. Tak. Ten, ten problem oraz kilka innych, które w międzyczasie się pojawiły, spowodowało pewne reakcje giełdy, o których też badacze, analitycy tutaj pisali w artykule. I w rezultacie mechanizmy, które można dostrzec troszkę przypominają te schematy Ponciego, czy takie piramidy, że wpłaty nowych klientów finansują wypłaty starych klientów. I w tym wszystkim, w takich, w takich sytuacjach rzeczywiście duże dużo znaczenie ma marketing, duże znaczenie ma, ma przyciąganie tych nowych klientów. Przez umowy sponsorskie, ale, ale... przez podpieranie się szacowanymi instytucjami, czy tak osobami tak, o dużym zaufaniu tak, społecznym. Tak. Tak, tak, jak najbardziej. To znaczy to są takie schematy, które, y, piramidy finansowe, które udowodniono, że to były piramidy, takie takimi schematami się posługiwały, takimi działania podejmowały. No tutaj toczy się tutaj, śledztwo, oczywiście trzeba to wszystko to wyjaśnić. Na razie Dokładnie. tylko to są tak. stawione pytania, śledczy to wszystko badają. Natomiast Dokładnie. czy tak ogólnie rzecz ujmując, to kryptowaluty są bezpieczne, no bo upadków, tutaj na razie nie mówimy mhm. o czymś takim, no, to, nie, to nie to, ale nawet upadków tak. giełd kryptowalutowych mieliśmy sporo, nawet w Stanach Zjednoczonych, choć są i takie, Dokładnie. które są stabilne, działają od lat, ludzie do ich pieniądze wpłacają, wypłacają, czasem zyskają, czasem stracą, jak to na giełdzie, ale to wszystko funkcjonuje. Czy, czy, czy to problem tkwi uh -huh. w kryptowalutach, czy raczej w tym, że hmm, nie każda taka giełda, nie każdy taki usługodawca jest po prostu godny zaufania? Yy, raczej w tym drugim, z są... Nie, nie mógłbym powiedzieć, że y, kryptowaluty jako takie są y, problemem, a już tym bardziej nie jest y, problemem sama technologia, która y, stoi pod, y, czy leży pod, pod spodem. Pewnym problemem pewny, pewny problem jest to, że kryptoaktywa łatwo generować, tanio generować i to wykorzystują z jednej strony oszuści. Niestety i to jest jeden problem. Inny problem jest taki, że ten, ten świat, ten ekosystem bazuje na na kryptoaktywach, na zupełnie nowym rodzaju aktywa, którego wcześniej w zasadzie nie mieliśmy, i w zasadzie, do którego prawo nie było dostosowane. W związku z tym cały ekosystem, który obraca, który pozwala obracać tymi kryptoaktywami, kryptowalutami, nie był uporządkowany. Regula przez regulacje i, I, i przez, to, przez to klienci nie byli wystarczająco chronieni. Teraz w wielu krajach trwa to regulowanie, są ustawy, tak. no a jak Polska na tym tle wygląda? No dwóch ustaw się nie udało przyjąć głowę no, to prezydenta. Tak, dwóch ustaw się nie udało do pewnego stopnia, no, no mamy ten obszar regulowany w kilku dziedzinach no podatkowo, pamiętajmy, że no, jeżeli ktoś zyskuje na kryptoaktywach czy w walutach wirtualnych tak naprawdę bo to, to, to pojęcie funkcjonuje w polskim prawie podatkowym, bazując na jeszcze wcześniejszej ustawie e, o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. E, I e, także podatki trzeba płacić, e, jeżeli ktoś otrzymuje zyski. E, jeżeli natomiast mówimy o e, usług w zakresie kryptoaktywów czy walut wirtualnych, e, no, bezpośrednio licencji polskiej czy zezwolenia polskiego na, na świadczenie takich usług firma żadna nie może uzyskać. Stąd licencja jest, estońska w przypadku mamy, tej konkretnej tak. firmy, o której mówimy. Zonda nie ma, z tego co mi wiadomo, żadnej licencji. Nie ma licencji Mika również utrzymanej. Więc to warto też pamiętać, że to jest podmiot, który właśnie nie jest do końca regulowany, nie jest w zasadzie przez nikogo regulowany w takim sensie, jakim regulowane są banki, w jakim sensie regulowane są wszystkie instytucje finansowe. Bo te instytucje mają bardzo dużo obowiązków informacyjnych, mają dużo obowiązków względem klientów, względem inwestorów i no, na różnych poziomach. Więc na różnych poziomach klienci, inwestorzy, rynek jest chroniony. Także systemowo. Tutaj nie mamy właśnie takiego podmiotu i to jest też jeden z problemów klientów, można, można w ten sposób powiedzieć, że nie mamy takich podstawowych narzędzi, które na bieżąco kontrolują to, co, dzieje, to, co robi giełda, poza takimi zwykłymi obowiązkami każdej firmy, że musi składać po prostu sprawozdania finansowe. Albo na By... przykład rozliczyć się no. z, z podatków. No tak, ale to nie tak. gwarantuje no. bezpieczeństwa klientom tak. takich Dokładnie. firm. Doktor Grzegorz Sobiecki, kierownik no. studiów Blockchain, Biznes, Prawo, Technologia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie był z nami. Bardzo dziękuję, panie Dzięki doktorze. Bardzo. A w magazynie w samo południe w programie pierwszym Polskiego Radia przechodzimy do tematyki zagranicznej. Premier Słowacji Robert Fico chciałby polecieć 9 maja do Moskwy na Dzień Zwycięstwa. Tylko nie wiadomo, którędy by ten samolot miał polecieć. Litwa, Łotwa i Estonia odmówiły wydania zgody na przelot takiego samolotu. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało wczoraj późnym popołudniem, że wniosek Słowacki jest analizowany, ale na razie decyzji w tej sprawie nie ma. Już w zeszłym roku Słowacki premier miał kłopoty. Musiał do Moskwy polecieć dość okrężną drogą przez m.in. Węgry i Rumunię i nad Morzem Czarnym. Wojciech Stobba. nasz korespondent za południową granicą jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. To problem dla premiera Słowacji. Tak, tak jak przed rokiem. I wiele wskazuje na to, że Robert Fico znów jakąś okrężną drogę będzie musiał wybrać, żeby do tej Moskwy dotrzeć. Jak wspomniałeś, Polska ten wniosek jeszcze rozpatruje wniosek o zgodę na przelot rządowego samolotu ze słowacką delegacją. No Ale kraje bałtyckie już teraz mówią jednoznacznie nie. Nie ma naszej zgody na przelot Roberta Ficy do stolicy Rosji gdzie Fico 9 maja ch chce wziąć udział w uroczystościach z okazji Dnia Zwycięstwa. On od długiego czasu utrzymuje, że taka forma uczczenia pamięci o żołnierzach Armii Czerwonej, którzy w 45 roku wyzwalali Słowację jest jego moralnym obowiązkiem. No i co roku uczestniczy w obchodach rocznicy wyzwolenia Bratysławy, zwykle u boku ambasadorów Rosji i Białorusi, ale niedawno zapowiedział, że w tym roku chce też upamiętnić ofiary faszyzmu w Dachau, w Normandii czy na amerykańskim cmentarzu Arlington. Ale w tym wszystkim to tylko ta planowana podróż do Rosji budzi kontrowersje, podobnie zresztą jak przed rokiem. Wtedy Fico poleciał do Moskwy, choć tej paradzie na Placu Czerwonym nie przyglądał się z trybun. W tym czasie składał wizytę w Muzeum II Wojny Światowej i na trybunie u boku Putina, Łukaszenki czy Nikolasa Maduro słowackiego premiera nie było. Ale mimo to był jedynym unijnym przywódcą, który udał się wtedy do Moskwy, a przy tym rozmawiał jeszcze w cztery oczy z Władim Putinem. Wtedy na przelot słowackiego premiera nie zgodziły się kraje bałtyckie. Robert Wico poleciał okrężną drogą, tak jak wymieniałeś, to było nad Węgrami, Rumunią i Morzem Czarnym. On o tym zresztą przypomniał, informując, że również teraz ma swego rodzaju kłopoty logistyczne. Litwa i Łotwa oznajmiły nam już, że nie pozwolą na przelot samolotu do Moskwy, a pewno znajdę inną trasę, tak jak przed rokiem, gdy storpedowała nas Estonia. Stosunek krajów bałtyckich do II wojny światowej nie powstrzyma mnie od zamiaru podziękowania za wyzwolenie Słowacji, w trakcie którego zginęły dziesiątki tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. Po tym wystąpieniu Słowackiemu premierowi przypomniała o sobie jeszcze Estonia. Tamtejszy szef dyplomacji podkreślił, że Estonia nie zezwoli na korzystanie ze swojej przestrzeni powietrznej żadnemu państwu, które decyduje się zacieśniać stosunki z Rosją. No a Robert Fica robi to przecież niezmiennie od czasu, gdy wrócił do władzy. Wniosek Bratysławy w sprawie przelotu rozpatruje jeszcze Polska. Polski MSZ wczoraj wieczorem potwierdził, że taka prośba o zgodę na przelot słowackiego samolotu rządowego wpłynęła i cały czas jest analizowana. A co z Węgrami, to też ciekawe pytanie. Nie wiadomo, czy przed 9 maja już będą miały Węgry nowe rząd, i oczywiście, jak ten rząd się e, zachowa, Na razie na te Węgry premier Słowacji, jak rozumiem, liczy Wojciech Stopba. Bardzo serdecznie dziękuję. Polskie Radio Jedynka Teraz yy, przenosimy się na wschód, yy, ten tak zwany bliski. Wschód, Pakistan jest gotowy, a co z Iranem i Stanami Zjednoczonymi? Tutaj pewności nie ma. W pakistańskiej stolicy miałoby dojść do kolejnych amerykańsko-irańskich negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, ale ciągle, jak rozumiem, nie ma pewności, czy one się odbędą. Magdalena Skajewska w studio. Dzień dobry. Masz jakieś najświeższe informacje? Będzie to spotkanie? Będą te negocjacje? Na pewno prezydent Trump bardzo na to liczy i jest pewny, że Iran będzie negocjował. Tak jak powiedziałeś, ma dojść jeszcze w tym tygodniu do tych rozmów wiceprezydent J.D. Vance, który stoi na czele amerykańskiej delegacji, jeszcze jednak nie wyleciał z Waszyngtonu. Ma się to odbyć dzisiaj. W tej delegacji mają się znaleźć również Steve Witkow oraz Jared Kushner. To tak liczymy, jeśli jeszcze nie wyleciał samolot z Waszyngtonu, to raczej dziś już do Islamabadu. może nie dolecieć. W każdym razie jeśli tak, to w późnych godzinach. Jeżeli będzie decyzja, że te rozmowy rzeczywiście mają się odbyć, to nie mam wątpliwości, że e, poczekają na niego wszyscy, którzy biorą udział w przygotowywaniu tych rozmów. E, Pakistan rzeczywiście się szykuje, co też widać na ulicach, e, gdyż e, są nie tylko plakaty, Islama, rozmowy w Islamabadzie, ale również środki bezpieczeństwa przedsięwzięte no. właśnie po to, żeby zapewnić jak najlepsze warunki tym negocjatorom. A Irańczycy mają blisko, bo Iran z Pakistanem graniczy, więc mogą szybko się tam zjawić. Tak, i wygląda na to, że Irańczycy chcą rzeczywiście do ostatniej chwili zachować sobie prawo do podjęcia decyzji. Z jednej strony, tak nieoficjalnie, dyplomaci irańscy mówią, że chcą negocjować, że chcą pokoju, że chcą porozumienia z Amerykanami, ale już publicznie mówią, że nie mają żadnego zaufania. Za grosz zaufania nie mają do Amerykanów. Zresztą mają powody do tego, żeby tego zaufania nie mieć, bo ja przypomnę, że przecież poprzednie negocjacje jeszcze w zeszłym roku zostały zerwane właśnie przez atak amerykańsko-izraelski na Iran, więc jest bardzo duży poziom takiej nieufności, a rzecznik irańskiego MSZ-u Esmail Bagei mówi tak. Byliśmy świadkami, jak Stany Zjednoczone negocjowały ze złą wolą i złamały zawieszenie broni. Wszystko to dowodzi, że Stany Zjednoczone najwyraźniej nie traktują poważnie procesu dyplomatycznego. Byliśmy nieugięci w procesie negocjacyjnym, ponieważ wiemy, na czym się skupiamy, a na co nie możemy się zgodzić. Niektóre kwestie, o których jasno mówiliśmy od początku, są dla nas nie do przyjęcia, a naleganie na nie przez Stany Zjednoczone nie zmieni naszego stanowiska. Uważam, że nasze stanowisko jest bardzo rozsądne i sprawiedliwe to rzecznik irańskiego MSZ z kolei przewodniczący parlamentu Iranu stwierdził, że Teheran przygotowuje nowe karty na polu bitwy, jeśli walki ze Stanami Zjednoczonymi zostaną wznowione. Podobne stanowisko wydaje się, że ma prezydent amerykański, który mówi, że Stany Zjednoczone są gotowe do wznowienia walk i jeśli tego porozumienia nie będzie. Ja przypomnę, że ten rozejm wygasa w nocy właśnie e, dzisiaj z, z wtorku na środę. E, jeżeli chodzi o ciśninę Ormus, która cały czas można powiedzieć jest takim punktem spo ze względu na blokadę amerykańską statków i też wczorajszy incydent w Zatoce Omańskiej, to wszyscy tak naprawdę, cały świat wydaje się łącznie z Europą i z Chinami zainteresowany jest tym, żeby ten transport przez Ciesinę Ormus został przywrócony. Tak mówi o tym rzecznik ONZ-u Stefan Dudziaryk. Byliśmy świadkami dużej aktywności, szczerze mówiąc, dużego zamieszania wokół statusu cieśniny Ormus. Sekretarz Generalny nadal jest zaniepokojony wprowadzonymi ograniczeniami, a także incydentami morskimi, których byliśmy świadkami. Nasze stanowisko pozostaje jednoznaczne. Musimy doprowadzić do pełnego przywrócenia międzynarodowych praw nawigacyjnych i wolności żeglugi w Cieśninie Ormus i musi to być respektowane przez wszystkie strony. Na koniec jeszcze tylko dodam, że dzisiaj w Luksemburgu rozmawiają unijni ministrowie spraw zagranicznych i także z Luksemburga płyną takie apele, zwłaszcza pod adresem Iranu, aby do tych negocjacji przystąpił i żeby razem z Amerykanami wspólnie pracował na rzecz porozumienia. Ja to wszystko w dosyć napiętej atmosferze, bo za kilkanaście godzin kończy się ten dwutygodniowy rozejm wynegocjowany między Amerykanami a Irańczykami, więc czasu tak naprawdę na porozumienie to dużo nie ma. No, Donald Trump, tak jak powiedziałam, jest y, przekonany o tym, że nie będzie przedłużenia tego rozejmu. To znaczy, że do tych negocjacji dojdzie, ale jednocześnie zgodnie z jego strategią pokoju przez siłę demonstruje, że także Amerykanie są gotowi powrócić y, do wymiany ognia, choć chyba nie ulega wątpliwości, że obu stronom tutaj zależy na kompromisie. No, ponieważ dwa tygodnie jest względny spokój na Bliskim Wschodzie, to i ceny ropy spadły, ceny paliw też spadły. Kolejne zamieszanie nikomu nie jest to niczego potrzebne. Magdalena Skajewska, bardzo dziękuję. Dziękuję. A teraz o Europejskim Tygodniu Szczepień. Inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia w tym roku przebiega pod hasłem Szczepienia chronią, zaufaj nauce. I o tym, że szczepienia chronią ludzi i zwierzęta przed śmiercią czy niebezpiecznymi powikłaniami chorób badania naukowe mówią od dziesięcioleci. Niestety, w ostatnich latach szerząca się dezinformacja, głównie przez internet, zniechęca wielu ludzi do tej skutecznej profilaktyki. Co więcej, niestety także rodziców małych dzieci. W studio Anna Zakrzewska. Dzień Witaj, dobry. Aniu. Powiedz, dlaczego te szczepienia są tak cenne? No właśnie, mam wrażenie, że trzeba jednak powtarzać wciąż, dlaczego te um, szczepienia są tak cenne właśnie przez te dezinformacje. A to jest taka podstawowa wiedza, bo przecież szczepienia chronią nie tylko nas, pojedyncze osoby, ale także całe społeczeństwo przed groźnymi chorobami, tworzą taką odporność zbiorową, no ale pomagają też eliminować choroby, no bo dzięki szczepieniom udało się praktycznie wyeliminować niektóre z nich, na przykład ospę prawdziwą czy polio. One występują dziś, ale bardzo rzadko. Co więcej, chronią także przed groźnymi powikłaniami, takimi jak zapalenie płuc, problemy z sercem, a nawet uszkodzenie mózgu, o czym mówi główny inspektor sanitarny, dr Paweł Krzysiowski. Infekcja u osoby, która ma już jakiś problem zapalny, a wiele osób ma, miażdżyca, POHP, astma, cukrzyca, to wszystko są choroby zapalne. Jeżeli my dołożymy bodziec zapalny w postaci infekcji, uogólnionej infekcji wirusowej, mamy bardzo często gwałtowne pogorszenie stanu. Dlaczego? Bo mamy burzę cytokinową, która nasila proces zapalny w naczyniach krwionośnych, mamy problem uszkodzenia dodatkowego układu oddechowego, uszkodzenia mikrokrążenia, co czyli powoduje mikrozakrzepy, to wszystko może odbić się nawet na funkcjonowaniu mózgu. Znamy te zjawiska demencji poinfekcyjnej, które są nieodwracalne, ponieważ dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Ale należy pamiętać, że to, że się raz zaszczepimy wcale nie oznacza, że jesteśmy chronieni dożywotnio, o czym przypomina szef Polskiego Towarzystwa Wakcynologii profesor Ernest Kuchar. Odporność, którą zyskujemy, nie zawsze trwa wiecznie. W związku z czym trzeba pamiętać o jej odświeżaniu. Podaję przykład. Modra różyczka, dożywotnia odporność. Wystarczy, dwie dawki mamy z głowy. Ale już tężec co 10 lat. Krztusiec 5 do 12, bo też ludzie są różni. Proszę państwa, WZWB dożywotnia generalnie, jeśli chodzi. Jeśli chodzi o grypę, no co kilka miesięcy. Jeśli chodzi o COVID, 3 miesiące. No Aniu, w ostatnim czasie taki sceptycyzm wobec szczepień powoduje, że niektórzy rodzice uchylają się nawet od obowiązkowych szczepień swoich dzieci. Zgadza się i to pomimo, że jest konkretny kalendarz szczepień, które trzeba przyjąć w pierwszej dobie albo w pierwszych miesiącach życia dziecka. A te szczepienia to m.in. szczepienie przeciw WZW typu B czy gruźlicy, ale także na błonicę, tężec czy krztusiec. Jeśli chodzi o ten ostatni, to w Polsce liczba zachorowań gwałtownie wzrosła dwa lata temu, w 2024 bo było tych zachorowań o ponad 30 razy więcej niż rok wcześniej. Teraz jest już jeśli chodzi o te statystyki lepiej, ale wciąż ta liczba jest wysoka. Tymczasem, jak mówią eksperci, priorytetem na ten rok powinna być odbudowa wysokiego odsetka za dzieci po to, żeby uzyskać ochronę populacyjną. No i oprócz obowiązkowych szczepień warto wspomnieć także o takich dodatkowych, które są zalecane w ramach programu szczepień ochronnych. Na przykład przeciwko meningokokom, dlatego że atakują one najczęściej dzieci do piątego roku życia i są bardzo niebezpieczne, no bo tutaj meningokoki... Dają z pozoru niewinne objawy, ale w ciągu kilku, kilkunastu godzin mogą one przerodzić się w stan zagrożenia życia, o czym mówi Iwona Paradowska-Stankiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii. Jest to cichy wróg, zarówno zachorowania, powikłania mogą być bardzo ciężkie i mogą doprowadzać do niepełnosprawności w najlepszym wypadku, a często także do zgonów. A dziś wykonanie szczepienia jest przecież niezwykle proste. Nie, nie zawsze trzeba się zapisywać z wielotygodniowym wyprzedzeniem. Można w przypadku niektórych szczepień, po prostu zrobić to w aptece wchodząc no, de facto z ulicy. Tak i wcale się nie zapisując, bo od lutego tego roku w aptekach w Polsce każda pełnoletnia osoba może zaszczepić się między innymi na grypę, na COVID-19, na kleszczowe zapalenie mózgu, półpasiec, ale także na ospę wietrzną, meningokoki właśnie, o których mówiliśmy, dur, brzuszny czy żółtą gorączkę i wiele z tych szczepień jest dostępnych tak naprawdę bez recepty od lekarza. Tę usługę wykonuje farmacja Ceuta, o czym mówi Michał Konstanty, wiceprezes naczelnej, przepraszam, Mikołaj Konstanty, wiceprezes naczelnej Rady Aptekarskiej. W Polsce mamy w tej chwili ponad 2200 aptecznych punktów szczepień. Do polskich aptek trafia ponad 2 miliony pacjentów dziennie. W związku z tym mamy świadomość, że ta rola farmaceuty, nie tylko właśnie samego podania, ale rola edukacyjna, rola informacyjna jest ultraistotna, dlatego że nasi pacjenci po pierwsze nie mają wiedzy o szczepieniach dla osób dorosłych, po drugie nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny jest to proces i jak łatwo dostępne te szczepienia są w tej chwili w aptekach. I powinniśmy z tego korzystać, że właśnie tak łatwo dostępne są. Namawiała Anna Zakrzewska. Ja się oczywiście do tego zachęcania przyłączam. Polskie Radio. Jedynka. I on Następniak w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. O kulturze teraz, ale takiej kulturze, która też zawiera dużą ławkę lekcji historii. Dużą dawkę lekcji historii. O. No dawkę i ławkę też. też. Przydałoby się też, żeby było w ławce tej historii, yy, właśnie tej historii. Może nieco więcej. 83 lata temu, 19 kwietnia wybuchło powstanie w getcie warszawskim. To, było, to był taki akt. Akt desperacji przeciwko temu, co robili Niemcy getto utworzono już w październiku 1940 roku. Potem je zamknięto. Powstanie wybuchło, tak jak mówiłam, 19 kwietnia, 16 maja. Właściwie się zakończyło wysadzeniem synagogi, wielkiej synagogi na Tłomackiej. I właściwie zniszczono i to... Miasto, część miasta, część Warszawy zamordowano ludzi, ludzie i rzeczy przestali istnieć, ale ani na szczęście pamięci nie zamordowano i nie udało się wszystkich śladów całkowicie zniweczyć. Pamiątki po mieszkańcach getta warszawskiego można oglądać na wystawie Miła stan rzeczy przygotowanej przez Muzeum Getta i Fundację Brama Zuckermana, a na niej kilkadziesiąt spośród Trzech tysięcy przedmiotów wydobytych z piwnic nieistniejących już dzisiaj przecież kamienic przy Miłej 18, Miłej 20, mówi dyrektorka Muzeum Getta Warszawskiego Katarzyna Person. Na tej wystawie pokazujemy przedmioty związane z tą przestrzenią, czyli to co zostało tam wydobyte. Przedmioty codziennego dnia, które mówią nam o losie zwykłych ludzi z Getta Warszawskiego, których imion i nazwisk już nie znamy. Ale poprzez te przedmioty możemy ich pamiętać. I to, o czym one mówią, to z jednej strony to w jaki sposób to życie w getcie było podobne do naszego. Z drugiej strony w kontekście powstania w getcie warszawskim przypomina nam o tej drugiej stronie powstania. O powstaniu cywilnym. Powstanie cywilne, Żydzi zamknięci w getcie starali się przetrwać mimo okropnego głodu, mimo chorób, mimo terroru. Kuratorka wystawy Aleksandra Janus. Są to przedmioty związane z życiem codziennym, czy praktykami religijnymi. Przedmioty będące świadectwem takich codziennych form oporu w getcie warszawskim, czyli różnych strategii przetrwania, radzenia sobie z sytuacją, jaka panowała getcie, czy to głodem, czy niedoborami żywności, opału, odzieży i tak To są takie przedmioty, które my możemy znać także z naszych domów, więc one są takie zwyczajne, jednocześnie opowiadają nam o bardzo niezwyczajnych okolicznościach, w jakich tutaj ludzie żyli, próbowali przetrwać w getcie warszawskim. W tych, przedmiotach, w tych przedmiotach zapisana jest tragedia i mieszkańców i getta. One nie tylko mówią, ale czasem nawet krzyczą. Chyba najważniejszy dla mnie przedmiot na tej wystawie to jest imbryk stopiony z kaflem piecowym. Jest to taki zwykły imbryk, którym nasze babcie mogły mieć w kuchni, a jednocześnie to jego stopienie jest właśnie tym materialnym świadectwem. To znaczy to jest dowód na to, jak doprowadzono do zagłady dzielnicę żydowską, no bo on stopił się w procesie niszczenia, czyli wyburzania i palenia getta warszawskiego. Mamy fragmenty spalonych ksiąg religijnych, stłuczoną maselniczkę, potłuczone filiżanki. Potłuczone filiżanki, maselniczka, tę wystawę na stanowisku archeologicznym Miła 18 u zbiegu ulicy Miłej i Dubua można oglądać do końca września. A ja Państwu przypomnę, że w podcaście wywiad rzeka Remka Grzeli jest rozmowa z Krystyną Budnicką, jedną chyba z ostatnich żyjących, ocalałych z getta warszawskiego, kiedy wybuchło powstanie Krystyna Budnicka. Wtedy Hena Kuczer miała 11 lat. Naprawdę warto tej opowieści posłuchać. Cała jej rodzina. Rodzice i siedmioro rodzeństwa zginęli. I ten podcast, tak jak i wiele innych, można znaleźć na stronie polskieradio.pl. Anna Stępniak, bardzo dziękuję. Krzysztof Kuzak teraz w studio. Dzień o sporcie dobry. będzie. Tak jest, o sporcie. W Tiranie od wczoraj o medale mistrzostw Europy rywalizują zapaśnicy. Jako pierwsi na matach w stolicy Albanii prezentują się przedstawiciele stylu klasycznego. Później wkroczą panie, a na końcu panowie w stylu wolnym. Wczoraj, najlepiej z biało-czerwonych, spisał się pochodzący z Czeczeni. Maribek Salimow w kategorii do 63 kg. Wygrał dwie walki, awansował do półfinału, w którym musiał jednak uznać wyższość Rosjanina Sergeja Jemielina. Dziś jest zawodnik, który od kilku Lat, mieszka i trenuje w Białym Stoku powalczy powalczy z Karenem Aslaninem z Armenii. O występach Samilowa były zawodnik zapaśniczy, znakomity, a także były prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron. Świetnie sobie poradził z zawodnikiem bułgarskim no to jest zawsze klasa. No i jest utytułowanym już Norwegiem. Z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 Szansa taka jest. Medalowa sesja od 18.00, a w piłkarskiej Ekstraklasie coraz bliżej do końca sezonu, choć nadal, no i to dobrze dla kibiców wiele niewiadomych. Wczoraj na zakończenie 29. kolejki Lechia Gdańsk zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. do -1. Liderem jest broniący tytułu Lech Poznań, który ma trzy punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok i Górnikiem Zabrze. W dole tabeli tłok, choć wyraźnie już odstaje od stawki ostatnia Termalika z Niecieczy, choć teoretycznie szanse na utrzymanie nie posiada, ale potrzebuje zwycięstw, a w ostatnich pięciu meczach jedna wygrana i cztery porażki. W spadkowej strefie są jeszcze, widzę w Łódź Arka Gdynia, ale nadal degradacja grozi nawet zajmującemu ósme miejsce motorowi Lublin. Ciekawy sezon, a w nadchodzącej 30 kolejce spotkanie określane mianem Derby Polski, Lech w Poznaniu zagra z Legią Warszawa. No i ten mecz może mieć bardzo duże znaczenie dla końcowego układu tabeli, ale to dopiero w niedzielę, a dziś w Madrycie Magdalinet zagra z amerykanką. Robin Montgomery w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rangi 1000. Od drugiej rundy rozpoczną zmagania Iga Świątek i Magdalena Frank. Ta ostatnia wskoczyła w drabince na miejsce rozstawionej Amerykanki Amandy Anisimowej, która wycofała się z powodu kontuzji nadgarska. Wspomniany Andrzej Supron, który mówił o zapasach, to wicemistrz olimpijski z Moskwy z 1980 roku. Na tych samych igrzyskach także srebrny medal wywalczył w kolarstwie Czesław Lang. I zaraz za chwilę o tej postaci, imprezie, jaką organizuje od lat, y, będziemy rozmawiać. Krzysztof Kuzak, dziękuję bardzo. Dziękuję. A jak kolarstwo, to bez wątpienia Andrzej Grabowski. Witaj Andrzeju. Dzień dobry, kłaniam się. Coraz więcej wiemy o 83. edycji Tour de Pologne, to sierpień będzie i Czesław Lang w tym o, wspaniałym wyścigu zabiera nas w taką podróż po wielu zakątkach Polski i tym razem zabierze nas w miejsce no, takie bardzo specjalne, w swoje strony rodzinne podróż sentymentalna, to prawda, w wydaniu Czesława Langa. Jeśli chodzi o ten tegoroczny Tour de Polonii, o całą trasę, zresztą w Polskim Radiu informowaliśmy obszernie już dużo, dużo wcześniej o tym, jak ta trasa może wyglądać. Zapraszam już teraz do Kroniki Sportowej, tam podamy dużo, dużo więcej szczegółów, a dziś Czesław Lang w Kołczygłowach, w swojej rodzinnej miejscowości, w szkole podstawowej swojego imienia. Pod tą szkołą jest też pomnik Czesława Langa. Zaprezentował wraz ze swoimi przyjaciółmi sektor Czesława Langa. To będzie około 60 kilometrów po malowniku częściach Kaszub. Zaczniemy w Parchowie, pokonamy między innymi Bytów, aż w końcu dotrzemy właśnie do rodzinnej miejscowości Czesława Langa, do Kołczygów. Jakie wspomnienia z tą miejscowością Czesław Lang ma? Słuchamy. Tą trasę znam od, od małego. Już pierwsze wyścigi nawet na tych rowerach takich na Ukrainie jechałem tutaj, e, swój pierwszy wyścig. Tutaj po tych hopkach będzie duże ten pojazd, do tego właśnie trochę bocznego wiatru i tak dalej, ten peleton może się rozrywać. Ten pierwszy etap, to będzie etap otwierając 83 wyścig, do Poloń, to będzie etap, który poprowadzi nas z Gdyni do Koszalina, ale jeszcze około kołuczy chwilę powiedzmy, a będzie Państwu opowiadać wójt tej miejscowości. Zatem słuchamy Artura Kalinowskiego. Dla nas to rzeczywiście będzie wyjątkowe wydarzenie, tak? jeżeli chodzi o naszą gminę, ale myślę też też mieszkańców tej gminy, ten region, jak bardzo się zmienił w przeciągu rzeczywiście 20-25 lat. No Kaszówy bardzo wypękniały. A do tego dzisiaj między innymi kilka bardzo ładnych uroczystości. Między innymi tej szkole imienia Czesława Langana dano herb. Przygotowano też specjalne stroje dla uczniów. Uczniów bardzo dużo wydaje się, że z 200 czy z 300, Prawie cała szkoła podstawowa tutaj przyszła, wszyscy dość uważnie na przynajmniej część słuchała tego, co ich tutaj czeka, a czeka ich to, że 3 sierpnia przyjedzie do nich wielokolorowy peleton 83. Tour de Pologne. Tour de które przypominamy, zacznie się w Gdynie, a skończy 9 sierpnia sierpnia w Wiliczce I na relację już teraz zapraszam do radiowej jedynki Andrzej Grabowski. Wszystko to Państwu bardzo dokładnie zrelacjonuje. Bardzo Ci Andrzeju, dziękujemy. Natomiast tu w Warszawie w studio pojawił się Błażej Prośniewski. Dzień dobry. Będzie o gospodarce i będą dane Głównego Urzędu Statystycznego o wynagrodzeniach. To jak zarabiamy więcej czy mniej? Zarabiamy więcej. Co więcej, według danych GUS zarabiamy najwięcej w historii, bo ten dzisiejszy wynik oznacza to, że mamy nowy rekord i przeciętne wynagrodzenie nigdy jeszcze nie było tak wysokie. A według najnowszych danych GUS w marcu średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw to dodajmy, że dotyczy to tych firm, które zatrudniają powyżej 9 osób, to jest w sumie około 40% pracowników. To wynagrodzenie wyniosło 9652 zł brutto. W porównaniu z poprzednim rokiem to wzrost o 6,6%. To też co ciekawe 32 miesiąc z rzędu, kiedy mamy do czynienia z dodatnią dynamiką płac realnych, to znaczy z taką sytuacją, gdy pensje rosną szybciej niż inflacja. Jednocześnie dziś też poznaliśmy dane o zatrudnieniu. To w sektorze spadło o 0,9% w ujęciu rocznym. Tu też warto wspomnieć krótko o przemyśle, bo pomimo zawirowań związanych z wojną na Bliskim Wschodzie, branża ma za sobą bardzo dobry miesiąc. Według GUS w marcu produkcja przemysłowa urosła o 9,4% w ujęciu rocznym. Do roku. To jest wynik dużo lepszy od prognoz analityków i też najszybsze tempo wzrostu produkcji przemysłowej od czasu zniesienia obostrzeń po pandemii COVID-19. Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, uważa, że wszystkie te trzy dzisiejsze odczyty są ze sobą powiązane. Co ciekawe, gdy porównamy zatrudnienie i wynagrodzenia z danymi z polskiego przemysłu, to widzimy, że polski przemysł produkuje znacznie więcej, z znacznie mniejszym kosztem, jeśli chodzi o koszty pracy, co podnosi produktywność. Jednocześnie też daje przestrzeń firmom na dzielenie się tą korzyścią i zyskiem w postaci przenoszenia na wyższe Wynagrodzenia. Choć tu też warto dodać, że ten wyjątkowo dobry marzec dla naszego przemysłu jest też w znacznej części efektem odrybiania zimowych strat, No i jak twierdzą eksperci, w najbliższym czasie już tak wysokich odczytów raczej nie zobaczymy. A co z kolei z programem 800+, bo tu się pojawiają informacje, że rząd planuje zmiany. Tak, mają być zmiany, choć od razu zaznaczmy, nie będą one dotyczyć wysokości tego świadczenia. To na razie pozostaje bez zmian. A te zmiany, o których mówimy, będą dotyczyć tego, w jaki sposób będziemy wnioskować o to świadczenie. Obecnie przypomnijmy jest tak, że wniosek o 800 plus trzeba składać co rok. No i to ma się zmienić. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce wprowadzenia takiej zasady złóż raz, raz i zapomnij. To znaczy raz przyznać świadczenie będzie automatycznie przedłużane na kolejne lata na podstawie danych ZUS, dopóki dziecko nie ukończy 18 roku życia lub gdy nie zmienią się istotne okoliczności. Tutaj chodzi na przykład o nie wiem, rozwód rodziców czy wyprowadzkę za granicę. W związku z tą ostatnią przesłanką też ma być pozostawiona możliwość modyfikacji danych we wniosku przez rodziców. Te zmiany mają wejść w życie 1 czerwca przyszłego roku, czyli 2027. A zatem w tym roku wniosek o przedłużenie 800 plus trzeba złożyć. No i tu ważne przypomnienie, bo rodzice mają na to czas do 30 kwietnia, a zatem zostało już tylko 10 dni, aby to zrobić. Dokumenty można złożyć w dosyć wygodny sposób, między innymi przez stronę internetową ZUS, za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub w aplikacji mObywatel. I to zajmuje tak naprawdę tylko kilka minut. Błażej Prośniewski bardzo serdecznie. Dziękuję. dziękuję.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 Jest niezbyt duży, ma żółte płatki i takie charakterystyczne wąskie liście przypominające trochę koperek. Miłek wiosenny, czyli roślina objęta ścisłą ochroną gatunkową, która w Polsce, na przykład na Lubelszczyźnie, narażona jest na wyginięcie. I do niedawna jednym z większych stanowisk tego gatunku była właśnie skarpa w Dolinie Bystrzycy w Lubelskim. Jak jednak alarmuje Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Kili Skłodowskiej w Lublinie, to się zmieniło i to za sprawą miłośników sportów motocrossowych, którzy skutecznie niszczą zarówno osobniki Miłka, jak i miejsce, w którym rosną, czyli takie piękne lescowe zbocze. Z apelem zwraca się pracownica ogrodu dr Anna Cwener. Ja ich rozumiem, że chcą jeździć, tylko po prostu niech sobie znajdą inne miejsce. Jest tyle innych miejsc, gdzie mogą rozwijać swoje pasje, że mogliby omijać i szanować pracę innych, tak? No bo naprawdę wiele ludzi wkłada wiele wysiłku, żeby utrzymać to stanowisko, a ktoś po prostu to niszczy. Sam Miłek jest niszczony bezpośrednio, no bo jest po prostu przejechany, ale to zbocze jest strome, to jest les. Robią tam się kolejne i po każdym deszczu to zbocze będzie nam po prostu odpływać. Dbało, więc to też już dużo dalsze konsekwencje ma to ich jeżdżenie, nie tylko takie bezpośrednie niszczenie roślin. Jak zaznacza doktor Anna Cwener, oprócz tego, że miłek jest objęty ochroną prawną, jest uznawany za gatunek narażony na wyginięcie. Żeby zobrazować, no tutaj Flory Lubelszczyzny najbardziej badał profesor Fiałkowski, głównie w latach 50 -tych, 60 -tych, już ubiegłego wieku. I na przykład podawał stanowiska miłka wiosennego, które liczyły tysiące osobników. Na przykład w Łabuniach czy w Rogowie koło Grabowca, tam populację szacował na 5-6 tysięcy osobników. Żadno z tych stanowisk nie istnieje. W Rogowie ja jeszcze pamiętam początek 2003 albo 2004 rok jednego osobnika. W Łabuniach w tej chwili może znajdzie się kilka. To, żeby zobrazować jaka jest skala, więc tak zasobne stanowisko, jak tutaj jest na terenie w sumie miasta Lublina, no to jest rzadkością. No akurat ja prowadziłam nawet z magistrantką jeszcze w w 2016 badania to było ich około 700 kęp na liczyłyśmy na tym zboczu. Teraz, jak byłyśmy z koleżanką, to tak nie wiem, 300 może, czyli o połowę już mniej. O działaniach prewencyjnych podejmowanych na obszarze występowania Miłka Wiosennego informuje rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie Cezary Wierzchoń. Z informacji, które posiadamy, był w tym miejscu występowania tej rośliny instalowany monitoring. Ponadto również były montowane tablice informujące o zakazie jazdy motocyklami na terenie, który jest objęty ochroną. Te wspomniane przeze mnie wcześniej działania nie przyniosły pożądanych rezultatów. Zatem planowane jest utworzenie specjalnej bariery ochronnej czy też specjalnego ogrodzenia mającego na celu ochronę stanowisk Miłka Wiosennego, ale również ochronę siedliska przyrodniczego, do których możemy między innymi zaliczyć murawy kserotermiczne, które również w obrębie użytku ekologicznego Miłkowa Skarpa występują. Murawy kserotermiczne to szczególne siedliska, które uznawane są za jedne z najbardziej narażonych na wyginięcie. Mają ogromne znaczenie dla różnorodności biologicznej. Proce związane z zabezpieczeniem miłkowej skarpy są obecnie w toku, informuje Monika Głazik z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Nie możemy w tej chwili wskazać jeszcze konkretnego terminu realizacji, jednak zależy nam, aby nastąpiło to możliwie jak najszybciej po zakończeniu procedur formalnych. Kolejnym krokiem miasta będzie uzyskanie zgody właściciela prywatnego terenu. No. Jeśli wszystkie wymagane opinie będą pozytywne, to miasto przystąpi do realizacji zabezpieczenia tej wspomnianej skarpy poprzez wykonanie takiego drewnianego ogrodzenia od góry i od dołu skarpy. Tematem zajęła się Liliana Kaczmarczyk i on się pojawił nie bez przyczyny pod koniec magazynu w samo południe, bo zaraz po godzinie 13 tylko szczerze Krzysztof Grzybowski już jest dobry. w studio, bo wróci się właśnie do tematu motocykli, kładów rozjeżdżających różne miejsca. No tak, można powiedzieć, że skoro jest wiosna, to mamy kłady, mamy motocykle krosowe, które, mieć roz... wiosennego. <głos> które rozjeżdżają lasy, łąki i bardzo często robią to w sposób absolutnie nielegalny. Problemem jest to, że tak naprawdę to jest nie do udowodnienia. Ci ludzie, nawet jeżeli łamią, ci kierowcy, jeżeli nawet łamią prawo, no to nie ma tam ani straży miejskiej, ani policji, więc robią to absolutnie bezkarnie. Są takie miejsca, Miejsca w Polsce są takie miejsca pod Warszawą, gdzie właściwie można w ciemno obstawić, że jeżeli będzie ładny weekend, to na pewno kogoś takiego tam spotkamy. No i to się, to się dzieje non stop. Co z tym zrobić? No o tym właśnie. W tylko szczerze po godzinie 13. .00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Grzybowskiego. W samo południe się kończy. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia. JEDYM To jest radio. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Reklama Radio Kierowców Zapraszam Monika Gniewaszewska i od razu informacja od Państwa S10 Zdarzenie Drogowe Zablokowana S10 Torunia w kierunku Nabydru Zdarzenie dwóch samochodów ciężarowych Obydwa pasy zablokowane. Dziękujemy za te informacje. Służby potwierdzają. Na S10 doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych i droga jest zupełnie zablokowana. Tu też mamy informację o jednej osobie, która została w tym zdarzeniu drogowym poszkodowana. Jeśli chodzi o objazd, no to ten został poprowadzony ulicami Torunia. Na jedynce bez zmian trasa między węzłami Ciechocinek-Włocławek-Północ to odcinek trasa właściwie między Gdańskiem a Łodzią. W stronę Łodzi są kłopoty z przejazdem, zwężenie do jednego pasa po zderzeniu samochodu osobowego z autem ciężarowym. W miejscowości wieczerzy doszło do tego wypadku na 177 km. S3 również bez zmian. Trasa węzeł Międzyzdroje, węzeł Dargobąc na wysokości Międzyzdrojów. 16 km. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym i tu też cały czas jest zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Szczecina. Lepiej wygląda sytuacja na S61. To już podlasie. Tu poprawiła się sytuacja na trasie Ostrów Mazowiecka Łomża. W kierunku Łomży jest przejazd drogowy. Kierowcy nie muszą więc korzystać z objazdów i jechać się wojewódzką 677. Na wysokości miejscowości Truszki, na 28 km mieliśmy zderzenie dwóch samochodów ciężarowych, pożar jednego z nich i bardzo długo trwał przeładunek na drugi samochód ciężarowy i stąd blokada zupełna jest nie w stronę Łomży. No a teraz mamy wiadomość od służb, że jedziemy jednym pasem. Na S61 kłopoty z przejazdem są też na 41 km między węzłami Łomża Zachód Łomża południe, tu w stronę Łomży, w stronę Warszawy jeden pas.